Źródło kreacji Epizod 39 Mówi Tomasz Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku audycji Źródło kreacji a jednocześnie w ciągu dalszym specjalnej serii dedykowanej praktyce medytacyjnej. Tak zabawnie się składa, że hm, niedawno rozważałem nagranie tej audycji gdzieś w terenie dlatego, że czasem tak robię z niektórymi moimi podcastami, nagrywam je w terenie, zyskując przy tym tym samym, taki, wiesz, naturalne, spontaniczne tło, jadące jakieś tam samochody, ruch uliczny, gwar, restauracyjny itp. Niemniej jednak w przypadku tej konkretnej audycji, a właściwie cyklu medytacyjnego stricte, niestety jakiekolwiek tło byłoby niewskazane, dlatego, że tutaj Bardziej zorientowani jesteśmy na ciszę, na koncentrację, na skupienie na coś, co będzie właśnie sprzyjało głębszemu relaksowi hmm. i wejściu w siebie, w taki wewnętrzny świat. Hmm. Że tak powiem. Stąd też zdecydowałem jednak nie sięgać, nie sięgać po nagrywanie w terenie w przypadku tego źródła kreacji, tylko poczekać na wenę. Hmm. Zdeterminowałem się dzisiaj, być może dlatego, że jest to bardziej zabawna okoliczność w związku z moim takim hmm, wyraźniejszym niewyspaniem, przez co prawdopodobnie zyskałem nadnaturalnie, żartobliwie mówiąc, spokojną maurę, a przynajmniej bardziej spokojną niż zwykle, co może sprzyjać medytacji. <śmiech> być może, być może to się okaże się okaże, czy to uczyni dzisiejszy epizod jeszcze bardziej jakościowym na plus. W każdym razie, gdyby źródło kreacji było dla Ciebie całkowitą nowością, ta audycja, czy też ten ów specjalny cykl dedykowany praktyce medytacyjnej, to na początek chciałbym opowiedzieć Tobie słów kilka przysłowiowych o tym, czym źródło kreacji jest i o co chodzi z tym specjalnym cyklem, specjalną serią. Otóż źródło kreacji jest audycją dedykowaną koncepcji proponującej pewne specyficzne, konkretne podejście do życia. Koncepcji, w której istnieje związek pomiędzy twoim wnętrzem, w cudzysłowie, nastrojami, emocjami, mentalnością, całym usposobieniem, nawykami myślowymi, a tym, czego doświadczasz w życiu co Ci się przydarza. I co ciekawe, kiedy się pierwszy raz słyszy coś takiego, właściwie nie czuć w tym niczego specjalnego. No, związek pomiędzy moim nastawieniem, a tym, czego doświadczam wydaje się oczywiste. Powiedzmy, jestem optymistą. No to raczej będzie związek pomiędzy moim nastawieniem do życia, a tym, czego doświadczam. Chociażby w takiej formie, że będzie mi prawdopodobnie łatwiej znosić tak zwane porażki. Prawdopodobnie będę chętny bardziej, czy bardziej odważny do ponawiania prób osiągnięcia czegoś. Nie będę się tak zniechęcał i tak dalej i tym podobne. Czyli nic specjalnego. No jest ten związek, który, w którym mój optymizm kształtuje... Moje doświadczenie bezpośrednio jakoś na nie wpływa, w sensownym prawdopodobnie stopniu, sprawiając, że moje życie nabiera pewnego określonego tonu, skrajnie prawdopodobnie różnego od sytuacji, w której byłbym pesymistą. Hm. I zamiast, powiedzmy, raźnie podejmować jakieś tam następne próby, nie zniechęcając się, siedziałbym w pokoju, patrząc w ścianę, zdołowany, prowadząc dialog wewnętrzny, w którym się bym ciągle dobijał. Przy czym zwróć uwagę, że w takiej sytuacji jesteśmy postawieni nadal w roli kogoś, kto dostaje coś, styka się z czymś i potrzebuje jakoś na to zareagować, jakoś to zinterpretować, czyli mamy nas i mamy to przysłowiowe życie, które się nam przydarza, którego doświadczamy i które jakoś interpretujemy, jakoś nań reagujemy, teraz w zależności od naszego usposobienia, od naszej natury. Którą w uproszczeniu wielkim moglibyśmy określić na przykład mianem optymizmu czy pesymizmu. Powiedzmy, optymizm ukształtuje naszą reakcję na życie w pewien konkretny sposób. Pesymizm również ukształtuje naszą reakcję na życie w pewien inny, również dosyć konkretny, przewidywalny sposób. Niemniej w obu przypadkach jesteśmy nadal w roli osoby, która potrzebuje jakoś zareagować na to, co otrzymuje. Coś się zdarzyło i my potrzebujemy na to zareagować. Prawdopodobnie często, kreć nasza reakcja idzie nawet z automatu, nawykowo, z przyzwyczajenia, w sporej mierze właśnie będąc zdeterminowaną naszą własną wspomnianą naturą. Niemniej to nie jest tak bardzo ważne, czy nasza reakcja będzie szła automatycznie, czy będziemy modelować się świadomie, wpływać. Nie jest to tak bardzo ważne, póki cały czas jesteśmy na tej pozycji osoby, reagującej, która otrzymuje coś, patrzy co otrzymuje, identyfikuje to i reaguje na to, interpretuje to w jakiś określony sposób. To jest konwencjonalna sytuacja, w której człowiek jest na pozycji reaktywnej. że tak powiem. Natomiast sytuacja, ta różnica cała, jeżeli chodzi o tą koncepcję świadomej kreacji właśnie rzeczywistości, prawa przeciągania, potęgi podświadomości, jakkolwiek nazwać, to w tej koncepcji zmienia się nasza pozycja z pozycji osoby reaktywnej, reagującej na pozycję osoby twórczej. To już nie jest sytuacja, w której my coś otrzymujemy, co się nam przydarza i reagujemy na to. To jest Pozycja odwrotna, w której my tworzymy to, co otrzymujemy. Lub też inaczej mówiąc, obieramy taką po prostu postawę, w której postrzegamy wszystko to, co się nam przydarza, co nas spotyka, jako rezultat tego, co sami jak gdyby stworzyliśmy. Mówiąc w przenośni, mówiąc w uproszczeniu. Stworzyliśmy, przyciągnęliśmy... Czyli w tym ujęciu te nasze nastroje, nasze usposobienie, nasza natura, nasza mentalność wpływają na nasze doświadczenie, tak naprawdę je tworząc przede wszystkim, modelują je. To by było być może bardziej trafnym określeniem, ujęciem sprawy, że nasze wnętrze modeluje nasze doświadczenie. Nie tyle je kształtuje na zasadzie interpretacji, co dosłownie je modeluje, dosłownie je tworzy. W tym ujęciu jesteś w centrum i wszystko, czego doświadczasz, wypływa z Ciebie, jak gdyby jest ukształtowane Tobą. Hmm. Co można by, znowu w przenośni, postrzegać jako rodzaj dialogu. Ciągle prowadzonego dialogu pomiędzy tobą a wszechświatem pomiędzy tobą a Bogiem. Jakkolwiek nazwiesz, znowu nie jest tak ważna, jaką etykietkę przykleimy. Nie potrzebujemy w ogóle właściwie przyklejać żadnych etykietek, ale dla uproszczenia często to robimy. Więc można by postrzegać to jako rodzaj dialogu ciągłego, ciągle prowadzonego dialogu pomiędzy tobą a wszechświatem. Wszystko, co się Tobie przydarza od rana do nocy. Dostrzec w tym pewien dialog, pewną zależność. Jest istotna różnica w tej sytuacji, kiedy obejmujesz taką postawę do życia, która sytuuje Cię na pierwszym miejscu, na twórczym miejscu, na miejscu źródła, jak gdyby. W formie, w roli źródła wszystkiego, co się Tobie przydarza. To Wtedy zwróć uwagę, ten zwrot, że cokolwiek się przydarza, traci tak naprawdę na trafności, gdyż to już właściwie się nie przydarza. Stricte, tak jak gdyby działo się samo, przypadkowo, że los zesłał, tylko bardziej jest efektem Ciebie. Jest efektem Twojego tworzenia, które w sporej mierze prawdopodobnie, początkowo przynajmniej, dzieje się znowuż, tak jak i tam, nawykowo, z automatu. Tworzymy często okroć nieświadomie w pewnym sporym procencie. I dopiero świadoma, celowa, intencjonalna praktyka świadomej kreacji własnej rzeczywistości, prawa wyciągania, sekretu jakkolwiek nazwać, świadoma praktyka dopiero sprawia, że budujemy sobie zwyżkujący procent tego wpływu na nas samych, na modelowanie naszego doświadczenia poprzez to. Czyli na przykład dbamy, zaczynamy przykładać wagę do naszych nastrojów, do naszych myśli, do naszych emocji, czemu dajemy w ogóle naszą uwagę. Widząc tutaj bardzo żywą zależność, dopatrując się bardzo żywej, bardzo namacalnej zależności, wierząc w to głęboko, ujmując za rzecz oczywistą, że jest z pewnością Twórcza siła za tym stojąca i zaczynamy przejmować kontrolę, co może nam wychodzić na dobre, na całym szeregu pól, gdyż zwróć uwagę taki prosty przykład. W klasycznej sytuacji człowiek myśli zwykle o tym, co mu przychodzi na myśl po prostu. Człowiek zwykle inwestuje w emocje jakiekolwiek się pojawiają w nim. O, mam taki nastrój, akurat miałem, miałam taki nastrój i... Trzy kropki. Natomiast w koncepcji świadomej kreacji własnej rzeczywistości ty wybierasz, a przynajmniej praktykujesz i doskonalisz, starasz się wybierać, świadomie i celowo, to czemu dajesz swoją uwagę, jakim myślą, w jakie myśli się zagłębiasz. Zanim zaczniesz o czymkolwiek myśleć, dalej, głębiej, prowadzić dialog wewnętrzny w którymkolwiek kierunku, to weryfikujesz, czy te myśli mi sprzyjają, czy one są dla mnie twórcze, pomocne, czy też może odwrotnie, czy może one mnie hamują, czy może one są destrukcyjne, spowalniające, toksyczne może nawet. I teraz w zależności od tego, jak odpowiesz na to pytanie, podejmujesz decyzję, czy iść dalej w tym kierunku, myśleć o tym, czymś, czy zdecydowanie zaprzestać dawać temu uwagę, żeby nie podlewać chwastów, mówiąc znowu w przenośni. Tylko jeżeli już masz cokolwiek podlewać własną uwagą, to niech to będą rzeczy tego warte. Podobnież z emocjami, nastrojami. Nie masz tylko takiej strictej postawy reaktywnej, że bierzesz jakikolwiek nastrój, jakiego doświadczasz i angażujesz się weń. Tylko doskonalisz w sobie taką umiejętność rozpoznawania, czy identyfikowania, oceniania, czy... Emocje, których doświadczasz w tym momencie, czy nastrój, którego doświadczasz w tym momencie, Tobie sprzyja. Czy jest to dobry stan? Czy jest to twórczy stan? Czy jest to pozytywny stan? Hmm. Jeżeli tak, no to kontynuujesz to. Kontynuujesz zaangażowanie w to, czego doświadczasz, w to, co czujesz. Jeżeli jednak nie, to, robisz wszystko co w Twojej mocy, żeby, żeby przestać przełączyć się na jakiś inny tor, cokolwiek innego byle nie dawać więcej uwagi temu co rozpoznajesz jako niesprzyjające, jako destruktywne hamujące, spowalniające toksyczne dobijające zniechęcające rozstrajające debalansujące i tak dalej, myślę, że już wiesz o co dokładnie w tym Przynajmniej wystarczająco, dobrze, chodzi w tej koncepcji świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Ja wspomniałem, że ona często jest określona mianem sekretu i prawa przyciągania, co jest zasługą Rondy Byrne, autorki książki oraz osoby, która stoi za filmem o tym samym tytule Sekret, które to produkcje rozpropagowały dosyć mocno tą właśnie koncepcję podejścia do życia, dzięki temu, że w tych produkcjach Ronda dosyć je przedstawiła w taki bardzo przystępny sposób. Natomiast co jest bardzo istotne, to wiedzieć, iż owa koncepcja jest poruszana przez wielu, wielu, wielu autorów w różnych czasach. Jest bardzo różnie nazowana, jak wspomniałem. Przykładowo Joseph Murphy jest taki autor, który sporo napisał na ten temat i on w swoich książkach określa tą samą koncepcję mianem potęgi podświadomości. Różnie się też określa tą jakby stronę, z którą wchodzimy w dialog w cudzysłowie znowu, w przenośni mówiąc. U Josepha Murphy'ego mamy podświadomość. U Ron Burn mamy wszechświat. I tak można by dalej ciągnąć, bo każdy autor ma własną nomenklaturę, własne nazewnictwo. Świadoma kreacji własnej rzeczywistości. Obierasz postawę, w której postrzegasz siebie jako osobę tworzącą własne doświadczenie, która nie musi wszędzie widzieć, dostrzegać tej zależności, rozumieć wszystkiego, dlaczego mi się to czy tamto przydarzyło, ale która obiera celowo takie postrzeganie, że bez względu na to, czy ja to rozumiem, czy nie, wszystko to mi się przydarza, ma związek z moim wnętrzem, z moim nastawieniem do życia, z moją mentalnością, z tym, jak wiele energii, uwagi daje konkretnym stanom emocjonalnym, konkretnym myślom, konkretnego rodzaju, jak bardzo się angażuję i w co. Żywotna zależność, pierwszoplanowa, planowa, siadoma kreacja własnej rzeczywistości, a cykl medytacyjny, cykl medytacyjny. Wiór dla kreacji dedykowanej praktyce medytacyjnej znalazł się w tej audycji w związku z tym, iż praktyka medytacyjna jest świetnym podłożem pod praktykę sekretu, pod praktykę prawa przyciągania, pod praktykę świadomej kreacji własnej rzeczywistości, czy potęgi podświadomości. W związku z tym, iż Medytacja ewidentnie rozwija w nas i intensyfikuje takie przymioty, jak na przykład koncentracja, umiejętność wyciszenia się, wejścia w siebie, mówiąc poetycko, kontaktu z samym samą sobą. Hmm. Skupienie, koncentracja, pokój wewnętrzny, balans, niezależność, potrafić rozdzielić od siebie warstwę myśli od warstwy świadomości. Dostrzec w sobie obserwatora, że ja nie jestem własnymi myślami tak właściwie, nie jestem własnymi emocjami. Ale jakiż potencjał ma już to odkrycie, że ja nie jestem własnymi myślami? Hm. Bardziej obserwuję te myśli, bardziej angażować się mogę w określone z nich lub wszystkie z automatu, zależy ode mnie, jaką obiorę postawę. Ale te myśli mogę właściwie bardziej postrzegać jako chmurki na niebie. Hm. przepływające. Czasem się jakaś pojawi, czasem się pojawi sporo. Różowe, przyjemne lub błękitne, pachnące. Cieplutkie chmurki albo burzowe, kradowe. Hm. Ale nadal chmurki na niebie, a ja jestem bardziej. Hm. Jakby to powiedział. Kto? Hm. Autor przebudzenia takiej książki. Kim jest autor przebudzenia? Do wygooglania. Jakby to powiedział autor przebudzenia. Ty jesteś niebem. Ja bym powiedział bardziej obserwatorem. Na mnie trafia bardziej, że jestem obserwatorem. Że ja jestem istotą, która to obserwuje. To jest istotna zmiana jakościowa. Bo o ile wydawałoby się, że tak, jesteśmy my i jest to, co się nam przydarza, o tyle nie przywykliśmy pewnie zwykle do tego, żeby myśli własne postrzegać w ten sam sposób. Że to też jest coś w cudzysłowie, zewnętrznego. Tak naprawdę, co się nam przydarza i względem czego mamy wybór, jak na to reagować, w co się angażować, to trochę tak jak z pogodą na dworze. Wychodzisz na zewnątrz, nagle spadł deszcz i właściwie nie ma przymusu, żeby to Cię zniechęcało. Nie ma przymusu, żeby to właściwie w jakikolwiek sposób wpływało na twój nastrój, na twoje podejście do życia, na twoją wiarę, na twoje poglądy. Szczególnie te kluczowe. Na twój balans i tak dalej. Nie ma przymusu. Masz wybór. Hmm. Deszcz. Deszcz. A deszcz? Czy spadł, żeby Ci zrobić na złość? Albo żeby wypróbować Twoją siłę woli? <grydy> Pewnie bardziej po prostu spadł. I nawet nie zastanawiał się. Jak to odbierzesz? Hmm. Źródło kreacji i cykl medytacyjny. W dzisiejszym odcinku Chciałbym skoncentrować się na głębszych technikach relaksacyjnych, czy na technikach, za których pomocą możemy osiągnąć głębszy relaks. Na sposobach, które mogą nam pomóc jeszcze bardziej się odprężyć. Już tak głębiej. Poprzez co może nam to ułatwić znacznie wejście w tą właściwą medytację w ten świat wewnętrzny. Dlaczego to jest takie istotne? Zależność pomiędzy stopniem zrelaksowania się, jak bardzo się odprężymy, zrelaksujemy, odpłyniemy w cudzysłowie, ale nie zaśniemy, a tym, co nastąpi dalej, czyli właśnie tym doświadczeniem medytacyjnym. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż, czym bardziej jesteśmy zrelaksowani, tym na przykład mniej odczuwamy własne ciało fizycznie. Mniej więc rozpraszaczy potencjalnych. Chociaż oczywiście równolegle dysponujemy i innymi narzędziami, które mogą nam dosyć skutecznie pomóc poradzić sobie z tymi rozpraszaczami. Mam na myśli tutaj takie szczególne nastawienie do tych bodźców zewnętrznych wszelakich, jak również do własnych myśli. Opowiadałem o tym we wcześniejszych odcinkach źródła kreacji medytacyjnych, że to jest taka kluczowa rzecz, w którą się wyposażamy, w którą możemy się wyposażyć, przystępując do medytacji. Pewne określone podejście, na które się przełączamy, kiedy chcemy medytować. Podejście, w którym przestajemy się utożsamiać z wszelakimi bodźcami. Czy to będzie głos radia sąsiada? Czy to będzie jakieś odczucie płynące z naszego własnego ciała? Czy to będzie jakaś konkretna myśl, którą rozpoznamy na niebie własnej świadomości? Przestajemy się z tym wszystkim utożsamiać. Przestajemy wchodzić z tym w dialog. A jeżeli się zdarzy, że jednak weszliśmy, to jak tylko to rozpoznamy, to delikatnie odstępujemy od tego. Niech to się samo dzieje, gdzieś tam nikt nie odpływa, jak ta chmurka właśnie. Ale my już się w to celowo i świadomie nie angażujemy. Taka postawa może nas wręcz wywindować, może bardzo intensywnie nas wprowadzić, bardzo uintensywni ten stan medytacyjny, relaksacyjny jakkolwiek. I teraz kiedy to idzie w parze z głębokim odprężeniem, to już w ogóle... Hmm. To są takie kluczowe, kluczowe, kluczowe sprawy. Pewne szczególne podejście do wszelakich bodźców, włącznie z tymi płynącymi z ciała własnego oraz z własnymi myślami. Oraz z drugiej strony ten stan relaksu, najlepiej jak najgłębszego odprężenia się. Hmm. Takiego niemalże rozpłynięcia. I... Ja wcześniej w źródle kreacji medytacyjnej opisywałem takie proste techniki relaksacyjne, które są bardzo przystępne również do stosowania w każdej sytuacji tak naprawdę w życiu, nie tylko wtedy, kiedy specjalnie szykujemy się do pomedytowania. Możemy stosować te drobne techniki medytacyjne, takie punktowe, nie medytacyjne, tylko relaksacyjne, punktowe, Kiedykolwiek, kiedy chcemy się, powiedzmy, zdystansować, kiedy chcemy się uspokoić, odprężyć, hmm, czy też odpocząć, nabrać wdechu głębszego, gdzieś tam w ciągu zdarzeń naszego dnia, one są, powiem, tak przystępne, że można je kiedykolwiek sobie przeprowadzić. Nie wymagają jakichś specjalnych zabiegów, są łatwe hmm, do zastosowania, nie żeby te dzisiejsze były trudniejsze, jakoś bardziej czy trudne w ogóle, te dzisiejsze po prostu wymagają już jakiegoś takiego specjalnego, bardziej podejścia, coś jak sobie organizujesz, powiedzmy, klimatyczną, kąpiel z kadzidełkami, muzyką i tak dalej. To wymaga specjalnego, pewnego zabiegu, zachodu. Tak mamy z dzisiejszymi praktykami, o których już zaraz sobie opowiem. Natomiast wcześniej w źródle Kreacji opowiadałem o takich, które można zabrać ze sobą wszędzie, nawet do pracy i gdzieś tam w przerwie nawet sobie je i one będą również istotnie, istotnie skuteczne ich skuteczność nie spada jakoś bardzo w związku z tym, że są takie właśnie poręczne absolutnie nie, one są wręcz częstokroć bardzo, bardzo, bardzo skuteczne i pomocne i też częstokroć myślę, że spokojnie są one często wystarczające to dlaczego sięgać po głębsze praktyki, nie mówię, żeby po nie sięgać Bardziej um, przedstawiam je jako opcję, której możesz dla ciekawości spróbować i która może się Tobie przydać w pewnych określonych sytuacjach, a nie musi. To jest oczywiście opcja. Wybierasz, eksperymentujesz, by dotrzeć do tego, co dla Ciebie działa najlepiej. Ja w źródle kreacji opisuję własne, indywidualne doświadczenia, zwracając uwagę na to, co działa dla mnie. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że różne rzeczy działają w przypadku różnych osób. Każdy z nas jest charakterystyczny i możemy odnajdywać się w różnych praktykach, w różnych podejściach, w różnych metodach. Jedna metoda będzie nam bardziej sprzyjała, inna mniej. Dlatego uważam, że nie ma jakiegoś uniwersalnego sposobu, a już absolutnie nie powinniśmy się, że tak powiem, zmuszać do tego, żeby z jakiegoś konkretnego sposobu korzystać. Na przykład powiedzmy z tej takiej stereotypowej, wiesz, pozycji kwiatu lotosu, żeby sobie pomerytować. Bardziej zdecydowanie warto rozejrzeć się wokół, po tych wszystkich metodach, podejściach po do medytacji, popróbować, posmakować i powczuwać się, by dotrzeć do tego, która z tych metod, które z tych podejść Tobie najbardziej sprzyja. Tobie przychodzi jakoś tak najlepiej, najnaturalniej, najpłynniej. Stąd też te głębsze techniki relaksacyjne. One teoretycznie mogą Tobie znacznie ułatwiać osiągnięcie pewnych konkretnych stanów. Takich jak medytacja. Ale, tak jak już wspomniałem, mogą w zupełności wystarczać te punktowe, prościutkie techniki relaksacyjne, o których opowiadałem poprzednio. Więc dzisiaj po prostu przedstawiam Tobie szerszy wybór do posmakowania i poeksperymentowania. Dla ciekawości powiem jeszcze do czego mogą się przydawać te głębsze, bardziej rozbudowane techniki relaksacyjne? One mogą się przydawać, poza tym, że mogą się przydawać do jakości samej medytacji, jak się będzie tam medytować, jakie to będzie dla nas doświadczenie, jak się będziemy czuć podczas tego doświadczenia. Poza tym mogą one się przydawać do tak zwanej modlitwy afirmacyjnej. Być może znanym jest Tobie termin afirmacji jako taki, tak mówiąc w największym skrócie i ogólnieniu, afirmacje to są takie hmm, stwierdzenia, które powtarzamy sobie jak najczęściej, na przykład w myślach lub na głos, które mają nas ugruntować w jakimś przekonaniu czy, czy wspomóc, na przykład w pewności siebie, w wierze, w optymizmie, w nieprzejmowaniu się, w wyraźnym podejmowaniu wyzwań czy, czy kolejnych prób osiągania czegokolwiek, hmm. w zdrowiu, w zdrowiu bliskich i tak dalej, i tym podobne. Same takie zdanka, które sobie konstruujemy i serwujemy na co dzień, aż staną się nawykiem i wierzymy w to, że one nas w jakiś sposób wspomogą. Pomogą nam faktycznie w to wierzyć. Pomogą nam hmm, tym jakby przeniknąć hmm. takie drobne narzędzie. Natomiast modlitwa afirmacyjna to jest coś takiego, jak właśnie zrobienie sobie, zafundowanie sobie takiej klimatycznej kąpieliska wspomnianej. Fundujesz sobie specjalne otoczenie, specjalny, jakby taki. Hmm, jakby to rzec ceremoniał wokół, wokół tych afirmacji, dla tych afirmacji. Specjalną scenę do tego budujesz, mówiąc w przenośni. I dopiero kiedy, wiesz, zrobisz sobie ten klimat wokół, głęboko się odprężysz, zrelaksujesz i tak dalej, to wtedy, wtedy serwujesz sobie te właściwe afirmacje. W takim kontekście, na takim tle. I wówczas może się okazać, że te afirmacje znacznie ułatwi osiądą na glebie Twojej podświadomości i tam się przyjmą i zakiełkują. Hmm. Będą dla Ciebie znacznie bardziej przekonujące, bardziej żywotne. Witalne. Kiedy tak do tego podejść? O modlitwie afirmacyjnej gdzieś tam już w źródle kreacji pewnie opowiadałem i być może jeszcze opowiem. To jest jedna z praktyk, po które możemy sięgnąć w praktyce jakby takiej globalnej, świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Do czego jeszcze może się przydawać głębszy relaks? Takie metody bardziej kompleksowego odprężenia, odpłynięcia mogą się przydawać na przykład do hmm, tak zwanego pozyskiwania wizji, tak to określam do tej pory. Pozyskiwania wizji, tak jak tajemniczo brzmi. Być może znany jest sobie taki koncept, w którym niektórzy mówią tak. Zadaj sobie przed snem jakieś pytanie, na które odpowiedź Cię bardzo frapuje, intryguje. I może się okazać, że rano już ta odpowiedź będzie w twojej pamięci, że ona się na przykład tobie przyśni, objawi w jakiś sposób, właśnie. To jest taka luźna koncepcja do pobawienia się, do poeksperymentowania. Co może z tego wyjść? Hm. Natomiast pozyskiwanie wizji jest jak gdyby znacznie bardziej rozbudowanym tym właśnie narzędziem. Kiedy kładziemy się spać z myślą, że czy, czy z nadzieją chociażby, czy z intencją, że, że poprzez noc, kiedy odpłyniemy gdzieś w objęcia morfeusza, nasza podświadomość czy wszechświat podpowiedzą nam, co robić na przykład w danej sytuacji itd. Tu jest właśnie to ograniczenie w tym przypadku, że hmm, w sporej mierze zależy od tego, ile tak naprawdę będziemy pamiętać po przebudzeniu. Plus jeszcze dodajmy do tego ten cały surrealizm snów. Abstrakcje, które nierzadko w snach występują. Hmm. A przede wszystkim, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że kiedy śpimy, to właściwie jesteśmy całkowicie wyłączeni, jeżeli chodzi o naszą świadomość. Myślę, że stosunkowo rzadko mamy taką sytuację samą przez się, kiedy jesteśmy świadomi we śnie. Bardziej jest to sytuacja, w której hmm, może się co najwyżej nam wydawać, że jesteśmy świadomi, i gramy tak naprawdę pewną jakąś rolę, gdzie po przebudzeniu z zaskoczeniem stwierdzamy, że właściwie zachowywaliśmy się jak inni ludzie we śnie, jak inna osoba. Chociaż w trakcie snu wydawało się nam to całkowicie naturalne i w ogóle szereg w ogóle różnych takich... Hmm, charakterystycznych zdarzeń może mieć miejsce podczas snu. Myślę, że dobrze o tym wiesz. Ale właśnie to główne ograniczenie, czy ta słaba strona stanu snu jako takiego sprowadza się do tego, że właśnie ta nasza świadomość właściwa z tego życia jest nieobecna w praktyce. I, i na swój sposób Cały sen można określać poetycko mianem takiej jednej wielkiej wizji, tylko takiej, w której właściwie nie jesteśmy za bardzo wiarygodni, nie mamy za bardzo kontroli. Dlatego określam to mianem takiego surrealizmu. Podczas kiedy jest możliwym zaserwowanie sobie świadomej praktyki podczas której będziemy całkowicie uważni i czujni, by rozpoznać, jeżeli już jakakolwiek podpowiedź się dla nas pojawi, to żebyśmy ją rozpoznali, uchwycili, najlepiej w pełni, w całości, w każdym szczególe. Czyli jest to praktyka, w której absolutnie nie śpisz, co najwyżej śpi Twoje ciało, ale Twój umysł, Twoja świadomość są całkowicie obecne, czujne, uważne. Stąd też, jeżeli jakakolwiek informacja się przed Tobą objawi, mniej lub bardziej symbolicznie, albo w ogóle nie symbolicznie, to odbierasz tą informację. Nie będzie całej tej trudności w przypominaniu sobie. Snu. Już nie mówiąc o jego dekodowaniu, zgadywaniu. Co to tak naprawdę znaczyło? Coś tam. Hm. Oczywiście w tych wizjach otrzymywanych bardziej świadomie również mogą być wspomniane jakieś tam uproszczenia, przenośnie, symbola. Ale tutaj mamy znacznie sprawę ułatwioną poprzez właśnie to, że jesteśmy świadomi. Hm. Co więcej... Nie musimy być nawet biernymi obserwatorami w trakcie tych wizji. Możemy sobie wejść tak naprawdę w dialog. Gdyż tutaj właśnie prawdziwy potencjał i, i fun, taki, taka zabawa, przyjemność w tej praktyce się objawiają, gdzie możemy na przykład sobie podejść do tego w ten sposób, że wyobrażamy sobie, wchodząc w praktykę pozyskiwania wizji, wyobrażamy sobie na przykład już po głębokim zrelaksowaniu się, że spotykamy się z kimś, z naszym na przykład hmm, duchowym przewodnikiem, czy z naszym duchowym przyjacielem, z naszym wyższym ja, jakkolwiek wyobrażasz sobie, że spotykasz się na przykład z własnym wyższym ja, z własną wyższym ja, gdzieś na przykład hmm, w jakimś takim sielskim, sielankowym otoczeniu, na powietrzu, przy stoliku, Siadacie sobie i wyobrażasz sobie, wyobrażasz sobie jak wygląda to otoczenie, jak wygląda ten stolik, jak odczuwasz pogodę, jak wygląda niebo, jakie zapachy czujesz, jakie dźwięki słyszysz. Wszystko w najmniejszym detale sobie wyobrażasz celowo, jak gdyby wymyślając. Wyobrażasz sobie również, jak ten wyższy czy wyższe ja wygląda. I wyobrażasz sobie, i wiesz, tak jakbyś był, była reżyserem tego. Wyobrażasz sobie, wyobrażasz i wyobrażasz i dalej to kontynuujesz, ciągniesz, celowo z premedytacją, by wychwycić, w którym momencie zdarzą się hy, niespodzianki. Właśnie fenomen tej praktyki, polegający na tym, że zdarzają się rzeczy, w tym wyobrażaniu sobie, które będąc odpowiednio uważnym, uważną, możesz rozpoznać, że ty ich sobie nie wyobraziłeś, nie wyobraziłaś, że się same pojawiły. Ha. Albo przynajmniej nie masz absolutnie pewności, że to ty je wymyśliłeś, wymyśliłeś. I tu jest zaskoczenie. I teraz, czym większą masz tą uważność i świadomość podczas tej praktyki, tym łatwiej Rozpoznasz te elementy takiej wizualizacji, które wydają się jak gdyby zdarzać same, same przez się. I o te właśnie kluczowe elementy w tej praktyce chodzi. I z biegiem doskonalenia tej praktyki coraz łatwiej przychodzi rozpoznawanie tych elementów, coraz więcej się ich pojawia. I używasz wtedy własnej wyobraźni jako takiego katalizatora żeby rozkręcić scenę, rozkręcić atmosferę. Coś jak wykonujesz połączenie. Kiedyś jak się chciało do kogoś zadzwonić na takich staromodnych telefonach, to się wykręcało na takim cyferblacie. blacie nie, cyferka po cyferce, numer telefonu. I robiło się to oczywiście po to, żeby nawiązać połączenie z osobą, z którą chcemy porozmawiać. Dzisiaj mamy... Po prostu kliknięcie ikonki na pulpicie, zadzwoń do kontaktu nas połączy od razu. Hmm, na Androidzie powiedzmy. Ale też jest to podobny proces, tylko już nie tak widoczny bardzo, że potrzebujemy mozolnie poprzekręcać tą tarczę telefonu. Ale też tak naprawdę robimy, wykonujemy pewne czynności, które stanowią rodzaj zapytania czy wywołania które może donikąd nie doprowadzić, bo może, powiedzmy, nasz rozmówca nie odebrać telefonu. Może odebrać, a będą jakieś zakłócenia, a może będziemy w jakimś miejscu gwarnym, a może nasz rozmówca będzie w gwarnym miejscu, a może po prostu odbierze. Hm. Takie uproszczenie, uproszczona metafora, która dobrze oddaje o co chodzi w praktyce pozyskiwania wizji. Dosyć może to brzmieć interesująco, ale tak naprawdę nie o tym chciałem dzisiaj opowiadać. Bardziej tak zarysować, że do tej praktyki może się przydawać bardzo wręcz głębsza relaksacja. Absolutnie. Konieczne podłoże robiące ogromną różnicę. I jeszcze do czego może się przydawać głębsza relaksacja to do praktyki zwanej regresją hipnotyczną, hm. która niektórych interesuje. Regresja hipnotyczna, wprowadzanie siebie w stan hipnozy w celu sięgnięcia do wspomnień z przeszłych, najlepiej jakiś tam wcieleń. To się fachowo zwie hipnotyczną regresją. Hm. Do tego też jak najbardziej głębsza relaksacja, Wydaje się oczywistym, że może się bardzo, bardzo, bardzo przydawać. Dla nas w kontekście świadomej kreacji własnej rzeczywistości jest istotnym to, że głębsza relaksacja może być bardzo, bardzo, bardzo przydatna w praktyce medytacyjnej, czy właśnie w praktyce pozyskiwania wizji, czy modlitwy afirmacyjnej. To wszystko są praktyki, które mogą być bardzo przydatne w tym nadrzędnym, świadomym kreowaniu własnej rzeczywistości, które mogą doskonalić, rozwijać nasz balans wewnętrzny, naszą niezależność względem emocji, nastrojów, doświadczeń. Nasz wewnętrzny pokój, koncentrację, umiejętność wyciszenia wspomnianą. Stąd myślę, że mogę już przejść do właściwego opisu tych praktyk. Chciałbym Tobie dzisiaj zaproponować dwie z nich. Hmm. I proponuję, byś podszedł, podeszła do tych opisów w formie takiego punktu wyjścia. Bardziej niż, niż takiego hermetycznego sposobu, jak przeprowadzić daną metodę. Bardziej podejść do tego swobodnie i eksperymentuj niż, niż by uznawać to za coś niezmiennego i po prostu taką, wiesz, pigułkę, że tak ma być, a nie inaczej. Bardziej eksperymentuj i na tym się tak naprawdę cały potencjał opiera, żeby eksperymentować, gdyż poprzez eksperymentowanie możemy odkrywać jeszcze lepsze jakieś tam metody, które będą działać stricte dla nas. I o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego polecam bardzo z automatu traktować wszelkie metody, z jakimi się zetkniesz w różnych miejscach, jako bardziej inspiracje i punkty wyjścia do, do własnego doświadczenia eksperymentowania. Dokąd nas to może zaprowadzić? Pierwsza z tych metod głębszego relaksu. Mógłbym tak rzec, że jest to metoda takiej kuli światła. Kładziesz się, pierwsze co robisz to kładziesz się, obierasz pozycję leżącą w tej praktyce. Właściwie w obydwu jest najlepszym obrać pozycję leżącą, choć nie jest to tak bardzo konieczne, ale jest bardzo sprzyjające i już Zaraz to zrozumiesz, dlaczego to jest bardzo sprzyjające, stricte w tych metodach obrać pozycję leżącą. Mi się najłatwiej przeprowadza taką relaksację w pozycjach leżących. I tak, jeżeli chodzi o tą metodę z kulą światła, obierasz sobie pozycję leżącą. Robisz to wszystko, co poprzedza medytację, o czym już opowiadałem w poprzednich odcinkach medytacyjnego źródła kreacji, czyli w największym skrócie... Obierasz najbardziej wygodną dla Twojego ciała pozycję, w tym przypadku w wariancie leżącym, oraz obierasz wspomniane, bardzo konkretne, szczególne podejście do wszelkich bodźców, również do tak zwanych własnych myśli. Podejście, które m, samo w sobie jest potężnym narzędziem, robiącym kolosalną różnicę w medytacji, okazuje się, jest tak potężnym narzędziem, o dużym potencjale ogromnym. Co mnie fascynuje osobiście, że, że nagrałem osobny odcinek dedykowany stricte temu, bo wiesz, jakbym miał powiedzieć, co mi największą różnicę zrobiło w medytacji w moim doświadczeniu, to byłoby ta jedna rzecz. Obranie tego właśnie szczególnego podejścia. Nawet nie techniki relaksacyjne, one mi robią różnicę, dużą, ale największą różnicę robi mi do dziś to szczególne podejście do własnych myśli, do umysłu, do bodźców. To okazało się, że ma największy wpływ w moim przypadku i dlatego na pierwszym miejscu dałem największy jakby akcent na to w cyklu merytacyjnym, że jeżeli chcesz merytować, chcesz przynajmniej tego spróbować, to pierwsza rzecz, no. <głos》>, jaką Warto zainwestować. To jest właśnie to, gdyż to może się okazać, że nas najszybciej tak naprawdę wprowadzi w medytację. Największą różnicę nam zrobi. Także to tak na marginesie. Więc jak masz już obraną tą najwygodniejszą dla Twojego ciała pozycję oraz tą szczególną postawę względem własnych myśli, to wiesz, leżysz z zamkniętymi oczami. Wyobrażasz sobie, zaczynasz sobie wyobrażać, że gdzieś na wysokości Twoich stóp, nieco nad nimi znajduje się zawieszona, lewitująca, taka w powietrzu e, kula światła. Wielkości? Hmm. Coś pomiędzy taką bardzo dużą pomarańczą, czy, czy grapefruitem, a arbuzem, Coś coś w ten desen kula światła gęstego, ciepłego być może bursztynowego światła, tak, ja ją sobie tak wizualizuję, tak ją sobie wyobrażam jako kula gęstego ciepłego bursztynowego światła, które samo w sobie przypomina niemalże ciecz i jest bardzo przyjemnym czuć z tej kuli przyjemne ciepło. Najbardziej tam, gdzie jest blisko, czyli nad tymi stopami, tam najbardziej czujesz to przyjemne ciepło promieniujące z tej kuli, ale jednocześnie, co ciekawe, czuć z niej również przyjemność taką bardziej duchową, jak gdyby. Tak jakby ta kula była przyjazna. Tak to najlepiej mogę określić, tak jakby było w niej coś przyjaznego, bardzo ciepłego również w takim wewnętrznym znaczeniu. I wyobrażasz sobie, że ta kula emituje z siebie to ciepło i tą przyjemność. I tam, gdzie znajduje się w bliskości twojego ciała, tam to czujesz Najbardziej jak to rozpływa się po Twoim ciele stopniowo. Czyli najbardziej w tym momencie odczuwasz to w stopach. I jak to rozpływa się stopniowo po Twoim ciele. Przyjemne, relaksujące, przyjazne, ciepło. W pewnym momencie możesz właściwie zauważyć, że to nie jest niewidzialne, ale właściwie na swój sposób czujesz że to rozświetla twoje ciało. Światło z tej kuli, bursztynowe, lśniące, gęste, ciepłe, promieniujące rozświetla również stopniowo twoje własne ciało, które zaczyna tracić na rysach fizycznych, a zyskiwać na właśnie takim lśnieniu, rozświetleniu. I to się intensyfikuje, rozwija w miarę jak ta kula zaczyna powoli przesuwać się wzdłuż Twojego ciała. Wyobraź sobie, w każdym w każdej części twojego ciała, na którą znajduje się ta kula, najbardziej czujesz, najlepiej odczuwasz to przyjemne, relaksujące ciepło i tą przyjazność. Tą bardzo przyjemną energię gęstego bursztynowego, liśniącego światła. Która się coraz bardziej. Rozpływa po Twoim ciele. Coraz bardziej rozświetla. Twoje ciało coraz bardziej samo w sobie. Lśni, samo przez się. Się rozjaśnia, rozświetla. Wraz z tą kulą. Traci rysy, A bardziej staje się światłem. Hm. Jakie to jest uczucie, kiedy... Nie czujesz już tej wagi, nie czujesz żadnych tych bodźców. Wszystko, co zdawałoby się, że czujesz, wydaje się takie nie twoje, odległe. Natomiast na pierwszym planie jest ta przyjemność, to ciepło. Czujesz się, jakbyś przebywał, przebywała w bardzo przyjaznym towarzystwie. Nie musisz rozumieć za bardzo dlaczego tak jest, ale delektujesz się tym odczuciem. Hmm. Tak jakbyś spotkał, spotkała się z najbardziej przyjazną i przychylną dla ciebie osobą lub jak gdyby ta osoba miała już za chwilę wejść do pokoju i to będzie jedna z najlepszych chwil w twoim życiu. Czym spotkanie z zaginioną zaginionym najlepszym Przyjacielem, najlepszą przyjaciółką. Kula światła. Lewituje nad Twoim ciałem, wzdłuż, i być może już znalazła się na wysokości Twojej głowy. I wyobrażasz sobie cały czas. To pulsujące, promieniujące z niej ciepło, światło, niczym właśnie ta gęsta, bursztynowa energia, rozpływająca się po Twoim całym ciele. I kiedy ta kula osiągnie już wysokość Twojego czoła, możesz wyobrazić sobie, że zaczyna lewitować powoli, przesuwać się z powrotem, wzdłuż. I możesz sobie zafundować kilka takich kursów, Czuwając się i obserwując, jakie to jest uczucie, kiedy twoje ciało coraz bardziej staje się tym światłem. Być może czujesz ciekawość do tego, żeby to odkryć. Jak to będzie, kiedy już nie będzie w ogóle fizyczności, tylko zostanie sama ta energia, że będziesz już tylko i aż tą właśnie gęstą energią. Być może hmm, w którymś momencie Ujednolicisz się z tą kulą. Staniesz się tą przyjemnością. Tym ciepłym, gęstym bursztynem. Hmm. Emanującym wszędzie wokół i sprawiającym, że robi się ciepło wokoło w oraz na duże, w sercu. Czujesz się jakoś tak lepiej. Czujesz się przyjemnie, błogo. To jest taki błogostan, bardzo ciekawy i interesujący. Już nie za bardzo wiadomo skąd on się wziął. Ale niemalże się w niego przemieniasz, o ile już to nie nastąpiło. I to jest ta pierwsza technika relaksacyjna. Nie jest tak bardzo rozbudowana. Ale ma potencjał i możesz jej użyć jako wstęp do właściwej praktyki, na przykład medytacyjnej czy modlitwy afirmacyjnej, chociażby. Natomiast druga praktyka i ta będzie moją ulubioną, jest praktyką żagubym oceaniczną. Hm. W tej praktyce wyobrażasz sobie, że Twoje ciało leży na tratwie, pośrodku oceanu, gdzieś w lecie. Wokół nie ma nic, tylko ta toń wody skrzącej się i mieniącej różnymi barwami, jak kryształ. A nad Tobą to letnie, przyjemne, błękitne niebo, które bardzo malarsko wygląda, tu i ówdzie jakieś chmurki, jest w tym otoczeniu coś intrygującego, gdyż z jednej strony wygląda realistycznie, bardzo realistycznie. Ten ocean, to wszystko bryza. Czujesz to. Czujesz to powietrze. Czujesz szum wody. Czujesz to błogie kołysanie tratwy. Czujesz promienie słońca rozgrzewające. Ale z drugiej strony dostrzegasz swym uważnym postrzeganiem, że jest w tym coś... Hmm. Co odróżnia tę scenę od sytuacji, w której faktycznie gdzieś na ziemi Twoje ciało leżałoby na tratwie, na oceanie? Co to odróżnia? To właśnie to takie intrygujące skrzenie wody, że woda wygląda bardziej jak płynny kryształ mieniący się różnymi barwami. W powietrzu też tu i ówdzie widać jakieś takie hmm, przebłyski, iskierki. Niebo wygląda malarsko. To nie są takie zwykłe fotograficzne chmury pogodowe. Jakieś chociażby ładne, puchowe, puchate, białe. Ale jest w tym coś malarskiego. Być może znany jest sobie taki film hmm, What the Dreams May Come w oryginalnym tytule. Jaki był polski tytuł? Teraz nie pamiętam. Gdzieś w notatkach napiszę. I w tym filmie bohater przeniósł się w którymś momencie do takiej przestrzeni, w której wszystko przypominało taki żywy obraz namalowany. Łącznie na przykład z kwiatami na łące. Poruszyło się tymi kwiatami i one tak jakby chlapały trochę farbą, którą zostały namalowane. Jednocześnie można było ich dotknąć. One się poruszały. One były w Trówmiarowe pachniały. To samo tutaj. Może nie na taką skalę, ale dostrzegasz coś subtelnego, a jednak obecnego, co czyni ten świat wokół Ciebie szczególnym. Jakbyś trafił, trafiła w szczególne miejsce. Nie Kolejne po prostu. Na Ziemi. Choćby nie wiadomo jak atrakcyjne. Ale... Hmm. Bardziej szczególne i na swój sposób magiczne. Być może dlatego, że to jest miejsce gdzieś w Twoim wewnętrznym świecie, w świecie, w którym się znajdujesz poprzez siłę własnej woli, poprzez trakt własnych wewnętrznych myśli, ducha, świadomości, inna zupełnie trasa niż. GPS-em wyznaczone. Hmm. Jesteś w innym miejscu i twoje ciało leży w tym miejscu na tratwie totalnie odprężone i zrelaksowane. I czujesz to wszystko. To kojące, balsamiczne kołysanie szum, To skrzenie świateł Różnobarwnych i ciepło, gorące, słońce, przyjemne. Rozpływa się to wszystko wokół. Samo w sobie to już jest takie kojące, że można by się w tym zatracić, rozkoszować, delektować. Ale w pewnym momencie wyobrażasz sobie, że pozostawiając Twoje ciało odpoczywające na tej trawie błogości i w pełnym rozluźnieniu i odprężeniu. Ty duchem wzbijasz się ponad to ciało, zaczynasz lecieć wzwyż. Ot tak. Dla zabawy. Zaczynasz lecieć wzwyż. Ulatujesz w górę. Lecisz coraz szybciej i szybciej. I odczuwasz powietrze wokół Ciebie, jakie to uczucie, opływające powietrze wraz z nabieraną prędkością, które tak opływa Ciebie, jak i przenika. Czujesz jeszcze bardziej to powietrze, które jest przesycone tym ciepłem Słońca. Czujesz na sobie jego promienie. Czujesz, jak Ciebie przenika to ciepło coraz bardziej, bo znajdujesz się coraz wyżej i coraz wyraźniej to czujesz. Czujesz w sobie więcej tego ciepła, więcej tego światła. Stajesz się tym ciepłem i światłem, jak gdyby. To jest takie rozkoszne uczucie. I jeszcze ten zapach, jak gdyby zapach kwiatów, jakiś taki hmm, intrygująco przyjemny, wszędzie obecny wokół. Wzbijasz się, wzbijasz, nabierasz prędkości i czujesz tą taką narastającą radość. Nie wiesz dlaczego, skąd ta radość się bierze, ale cieszysz się tym. Hm. Cieszysz się samym istnieniem i tą zabawą. Wzbijasz się ku słońcu i wzbijasz, a ono cały czas gdzieś tam daleko, ale jednocześnie czujesz namacalnie jego ciepło. Te przenikające i rozjaśniające promienie. Być może w którymś momencie zaczniesz lecieć pośród chmur i poczujesz, jakie to uczucie przebijać się przez ten puch. Bezwysiłkowo. Jak wata. Też coś przyjemnego w tych chmurkach. Takie błękitno, biało, różane. Hmm. Otulające Cię. To bardzo miłe uczucie zetknąć się z taką chmurką. W którymś momencie spowalniasz celowo żeby spojrzeć w dół, tak... Hmm, w tej radości i entuzjazmie. Spoglądasz w dół i dostrzegasz tą ogromną toń oceanu, która wygląda jak jeden wielki, płynny, szmaragdowy kryształ. Myniący się ferią barw. Pięknie to wygląda z góry. Tak jednolicie i spójnie, a jednocześnie... Hmm, Żywo. I gdzieś tam na dole ten punkcik, w którym rozpoznajesz tratwę, na której błogo odpoczywa Twoje ciało. Całkowitej błogości. Całkowitym błogostanie. I zaczynasz bawić się dalej lecąc z powrotem. Nabierając prędkości i znów Czuwając się w to, jak to jest, czuć przenikające Cię promienie słońca, to całe ciepło, to światło, jak przechodzi przez Ciebie i przenika, i wypełnia. Coraz bardziej czujesz ten pęd powietrza i lecisz w dół i w dół. Hm. Już były te chmurki, teraz... Coraz bliżej ta piękna, mieniąca się magiczna woda. I kiedy już, już jesteś blisko, nie zatrzymujesz się tylko celowo, dalej. Zanurzasz się w głąb z radosnym impetem i taką ekstazą i ciekawością. Jakie to będzie uczucie? Zanurzyć się w ten magiczny ocean. Z zaskoczeniem albo i bez zaskoczenia zdajesz sobie sprawę, że woda nie sprawia Tobie prawie żadnego oporu, prawie jej nie czuć. Co najwyżej jakąś subtelną różnicę. Nadal dosyć z impetem nurkujesz w głąb. Niemalże tak, jakby to było powietrze, tylko że teraz czujesz to nieco inaczej. Gdyż to nie powietrze opływa i przenika Ciebie, tylko właśnie ta magiczna, krystaliczna woda, która okazuje się, mieni się kolorowymi światełkami na każdej głębokości. Nurkujesz coraz głębiej i głębiej, a tam cały czas jest jasno i tak jakby to był jeden wielki kryształowy. Pałac rozświetlony, jakby wszędzie były zapalone światła, ale w taki przyjemny, kojący sposób, pięknie wyglądający, jak taka łąka świateł, hmm. iskierki, przebłyski. Czujesz się, gdyby ten ocean był radosny, jak gdyby ten ocean był taką jedną wielką miłością, pokojem. entuzjazmem i kiedy tak zanurzasz się coraz głębiej i głębiej, czujesz jednocześnie jak scalasz się coraz bardziej z tym oceanem, z tą magiczną tonią, jak ona scala się z Twoją duchową istotą i Ty się tym napawasz, delektujesz, rozkos rozkoszujesz, jak te światła przenikają przez Ciebie. Zauważasz, że część z nich nie stoi w miejscu, tylko jak gdyby sama podróżowała sobie tak jak ty. A może ta światełka, dla tych światełek ty jesteś jak takie kolejne światło. W każdym razie w którymś momencie spowalniasz i zatrzymujesz się w końcu, by spojrzeć w górę twoim duchowym wzrokiem, zobaczyć, jak wygląda ta granica wody od dołu i dostrzegasz, jak to fenomenalnie wygląda. Dostrzegasz niebo, dostrzegasz słońce, dostrzegasz tamte powietrzne skrzenie i światełka przefiltrowane przez kryształową toń Wody. bardzo specyficzne doświadczenie, które tak bardzo chciałbyś, chciałbyś zabrać ze sobą dalej, zapamiętać. Jaki byłby to piękny obraz, jakie to jest przyjemne i niesamowite obserwować to, co jest samo w sobie, coś nienaturalnego w tym, że tak wyraźnie widać to niebo, a jednocześnie Widać, że częściowo jest ono zniekształcone przez tą wodę, ale to jest takie przejrzyste. I tyle w tym tych świateł, i tej tęczy wszechobecnej. Hmm. I dostrzegasz w którymś punkcie tej krystalicznej, bezkresnej toni ten mały punkcik Twojej tratwy gdzieś na powierzchni. I wiesz, że tam leży kołysane balesamicznie, odprężone i ukojone totalnie Twoje ciało. A Ty się tutaj bawisz, rozkoszujesz tą ferią wrażeń. Jak to jest? Czuć, jak Cię ta magiczna, skrząca woda przenika. Też czujesz w tym ciepło, przyjemne. Też czujesz w tym pewną przyjazność i taki bezkresny spokój. Zaczynasz w którymś momencie wzbijać się wzwyż znów, rozpędzać, bawisz się, czujesz znowu ten narastający entuzjazm, czujesz radość życia. Chcesz eksperymentować i ponapawać się tym, czego właśnie doświadczasz. Więc rozpędzasz się w kierunku granicy wody, aby w którymś momencie z taką radością wzlecieć ponad nią i dalej, znowu w stronę Słońca. Jakie to jest uczucie, tak wylecieć z wody, szczególnie ten moment, kiedy z niej wylatujesz, Jakie radosne hm. znaleźć się znowu w tym bezpośrednim cieple, gorącym, przyjemnym, jak szybko ta woda wyparuje, przenikające ciepłe promienie Słońca, które również są wielobarwne i również w powietrzu dostrzegać jakieś takie niezależne, podróżujące światełka jak gdyby. Jak gdyby samo powietrze stanowiło rodzaj niewidzialnego kryształu, który poznajesz tylko po tym, że tu i ówdzie się mieni. A ty lecisz coraz wyżej i wyżej, czujesz tokujące słońce. Hmm. I znowu te chmurki przyjemne, puszyste. W którymś momencie? Jakaż to lekkość? Na przykład... Znów spowalniasz gdzieś wysoko, wysoko, wysoko i tak hmm, trwasz w takim zawieszeniu gdzieś wysoko i czujesz się lekko. W którymś momencie tak napawając się tym wszystkim, odczuwając jak Cię to przenika, ponawiając te loty w dół Znowu nurkowanie w głąb płynnego kryształu i gdzieś tam, żeby głęboko wyhamować powoli i zawrócić. I w którymś momencie czujesz, że coraz bardziej się z tym wszystkim scalasz, spajasz. Przestajesz odczuwać tak bardzo granice twojej duchowej istoty i zaczynasz rozumieć, że ta istota jest bardziej symbolem, punktem odniesienia. Ale tak naprawdę to nie jesteś zamknięty czy zamknięta w jakiejś konkretnej malutkiej przestrzeni, tylko jesteś tam, gdzie Twoja świadomość. Właściwie więc wszędzie możesz być. Właściwie więc. Jeżeli nie masz konkretnego punktu, można rzec, że jesteś jednocześnie wszystkim. Lub nie jesteś ograniczony, ograniczona niczym, sprowadzeniem się do żadnej formy. Jest tylko to światło, ciepło, przyjazność, z którymi możesz się utożsamiać w każdą chwilę, kiedy skierujesz tam własną uwagę, która to uwaga nie ma. Pojemności nie ma przestrzeni. Na tym polega praktyka oceaniczna. Moja ulubiona zresztą. Wczuwać się, jak to jest. Być niezależnym od własnego ciała na tej trawie. Powczuwać się przez jakiś czas w to, jak ono się może tam czuć, będąc kojąco i błogo kołysane, a potem zaangażować w tą zabawę z wzlatywaniem w i nurkowaniem w głąb. Hmm. Oczywiście to są wszystko punkty wyjścia, jak już wspominałem. Ja zresztą, tak dla ciekawości, już kiedyś opowiadałem w źródle kreacji o praktyce oceanicznej. To jest tylko kolejny jej opis, kolejny jakiś wariant ewentualny, zarys punktu wyjścia dla Ciebie dla eksperymentów, jak czujesz, szczególnie w trakcie przeprowadzania tej praktyki, możesz ją kształtować, rozwijać w... Interesującym Cię kierunku. Być może Cię do czegoś zainspiruje. Te dwie praktyki mogą zapewnić Tobie znacząco głębszą relaksację, którą możesz wykorzystać jako takie twórcze, witalne podłoże do tej właściwej praktyki medytacyjnej. Czy, czy modlitwa afirmacyjnej, czy czegokolwiek innego. Hmm. Czy nawet, nawet choćby zrelaksować się przed snem. Zamiast po prostu się położyć do łóżka, to zapewnić sobie takie hmm. wejście w nocny odpoczynek, taki wstęp. Czy to może zrobić różnicę? Hmm. Myślę, że to by było wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy epizod źródła kreacji. Epizod 39 z cyklu medytacyjnego, w którym opowiadałem o technikach głębszej relaksacji. Zapraszam Ciebie do odsłuchania kolejnych odcinków źródła kreacji, czy tak z serii medytacyjnej, czy dedykowanych innym zagadnieniom, bo i takie pewnie znowu się w którymś momencie pojawią. Jak również dziękuję Tobie za uwagę całą dzisiaj, życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Lee.